Kupcie. To Po zawarcia transakcji dałeś złapać się w łapkę przygotowaną przez naszych ludzi. Durej! Ale nie jesteś pierwszy. Wreszcie możemy się spotkać i porozmawiać z tym, z to już kończy się. Z czego, nie się śmiejesz? Czy nie że jesteśmy miernym wrogiem? Ty, stary, bogaty, szaby życie. Nie jesteś pierwszy, a na pewno nie ostatni. Wodka, kara za niszczenie i wchodzenie z brudnymi buciarami w tradycji i kultury białych aryjskich krajów. Dlaczego przestałeś śmierć? STRAŚNIĆ! Siąłem w z oczu. Niech no spojrzą w te plugawe oczyska. Tak myślałem. Nawet w tej chwili widać w nich, jak liczysz forsy. Widzę wielocyfrowe sumy. Widać jak szacujesz swe straty od chwili kiedy tu jesteś. I wiesz co powiem ci? Stary głupcze! Nie to obchodzi. Dla mnie ważniejszy jest byt białych społeczności, niż wasze brudne światowe interesy, które mają na celu upadek i degradację naszych aryjskich kultur. Przyrzekam ci, jestem bezwzględny i tak samo wychowuję swoje dzieci. I one również w tej wierze wychowają swoje dzieci. Nasze koło się zazębia. To stalowe, zahartowane zębate koło, które raz w ruch wprawione nie da zatrzymać się. O! Widzę, że mina ci zrzedła bocisz i trzęsiesz się. Takie reakcje mieli twoi poprzednicy i wierz mi, ratunku już nie będzie. Tym razem za nami stoi prawo świętej rasowej wojny. Przeczytam ci pięć najistotniejszych w tej chwili paragrafów. Święta rasowa wojna jest bezwzględna w swych formach i metodach oraz trwa nieustannie. Widać, Żydzie, że zbytnio nie interesuje cię ta rozmowa. Słuchaj, nikczemiku. Zaniszczenie dorobku intelektualnego, artystycznego, kulturalnego aryjskiej nacji. Zaniszczenie wierzeń nordyckich oraz próby destrukcji administracji narodowo-socjalistycznej przez przedstawiciela odmiennej niż białej, a co za tym idzie wrogi rosy, śmierć przez powieszenie w publicznym miejscu, wyrok wykonuje się natychmiast. za znieważenie w każdej formie starca lub kobiety przez przedstawiciela odmiennej niż białej, a co za tym idzie wrogi rosy, śmierć przez powieszenie w publicznym miejscu, wyrok wykonuje się natychmiast. Za znieważenie w każdej formie dziecka, należącego do aryskiego społeczeństwa, przez przedstawiciela odmiennej niż białej, a co za tym idzie wrogiej rasy, śmierć przez rozstrzelanie w publicznym miejscu, wyrok wykonuje się natychmiast. Za znieważenie mężczyzny w każdej formie przez przedstawiciela odmiennej niż białej, a co za tym idzie wrogiej rasy, śmierć ponosi cała rodzina sprawcy, bez wyjątków, przez rozstrzelanie w publicznym miejscu, wyrok wykonuje się natychmiast. Może wasze krwi... Będzie płynąć ulicami, wasze brudne, stęchłe ciała będą nawozem dla naszej idei, idei rasy panów. Co na to powiesz? Nie musisz się wysilać, bo zostałem wyszkolony w taki sposób, by nie działał na mnie twój błagalny wzrok. Ale znów w twych oczach widać, jak szacujesz grube miliony. Widać, ile mógłbyś dać, ile ludzi skorumpować, by móc stąd wyjść. Nic z tego, życie! Stąd cało wychodzą tylko Arejczycy jak ja, stojący na straży czystości kultury. Strażnik! Przynieś mój sztylet. Pokażę ci coś, plugawy życie. Mieć taki sztylet, to chlupa i duma białej rasy. Spójrz, co tu napisano. Majne Ery, hajs! Heißt... Nie rozumiesz? Dobrze słyszałem? Nie rozumiesz w co, bracie? Słuchaj uważnie tłumaczenia w się. To słowa o naszej nadrasie. Słuchaj i patrz na mnie. To symfonia. To esencja aryjskiej kultury. Honor mój! To wierność moja! A teraz giń niegodziwcze! Gardło. najczulsze i najdelikatniejsze miejsce na ciele. Szybki cios, bez krzyku i hałasu. Ten jeden raz odstąpiłem od reguły naszego białego prawa. To jeszcze nie koniec! Patrzę w twe oczy i widzę, że wzrok ci zamarza. Patrz na mnie, zaplony kundlu. Nawet teraz zastanawiasz się, co się stanie z twoim kontem bankowym. Kto przejmie twoje śmierdzące pieniądze? Taki los ścierwa! Nie zasługujesz nawet na taki epitet. Eee, szkoda gadać. Strażnik! taśmy z zarejestrowanym przebiegiem rozmowy powielić i przesłać wszelkim mediom. Prasie, telewizji, radio i portalom. Niech wszyscy dowiedzą się, jaki wyrok Jaka przyszłość czeka pod ludzi. To na dziś wszyscy.